Witam w konglomeracie podcastowym i zapraszam na trzeci odcinek 15 sezonu świątecznych ho, ho, horrorów. Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. trzymas Oraz nasi <głos> goście. <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam jeszcze raz. Trzeci odcinek 15 sezonu. Pięćdziesiąty czwarty odcinek ogólnie. Od początku, od startu tej serii licząc tylko numerowane przeglądy. Grubo ponad 200 omówionych filmów i dzisiaj trzy kolejne filmy i jedna książka. Wskoczyła nam jedna książka do listy, także może będzie troszeczkę dłuższy ten podcast. No i bardzo się cieszę, że pomimo zmęczenia, pomimo nieustannego braku czasu i w zasadzie pomimo przekreślenia tej serii i robienia tego totalnie na ostatnią chwilę, w zasadzie chyba się udało, no bo my dzisiaj już pieczemy pierniki, ja popakowałem już dzisiaj trochę prezentów. W zeszłym tygodniu ustroiliśmy już choinkę, także klimat świąteczny już jest. Bardzo lubię to zdanie, więc je powiem. W moim zawodzie został już tylko tydzień pracy i zaczynamy bardzo długie, wolne, bo tak jak inne święta przypadają tak sobie w tym roku szkolnym, tak akurat e, święta Bożego Narodzenia, Sylwester, e, Trzech Króli e, przypadło przepięknie, także jeżeli e, dyrektor e, nie szastał dodatkowymi dniami wolnymi, a nasz nie szastał, to można mieć uu, grubo ponad dwa tygodnie wolnego i tak też będzie u mnie, także już się bardzo cieszę, no i wiadomo, że ten czwarty odcinek już nagram raczej na luzie, e, bo tak jak w piątek skończę wigilie klasowe, tak no zaczynam już wolne. A prawdziwa wigilia dopiero w środę, więc raczej wszystko obejrzę bez problemu i sobie na spokojnie w świątecznym klimacie nagram. Także bardzo się cieszę, a dzisiaj zapraszam Was na trzeci, przedostatni w tym roku przegląd świątecznych horrorów. I zaczynamy od filmu x 2 Blood Slay z 2018 roku. A year ago, a cloud came over this property, a cloud in the shape of a killer Santa Claus. Sarah Caldwell was the only survivor and only suspect. I told the police what happened. They went back to the storage facility. They found my friends, but they could not find the bodies of the two killers. Bodies just disappeared. Have you seen the Die Hard movies? Life isn't a movie, it doesn't repeat itself. Sarah! I'm coming for you! Przed tygodniem mówiłem do was o filmie Xmas i mówiłem, że no docelowo IMDB straszyło nas, że będzie to czteroczęściowa seria, zamknęło się w dwóch, ja po tym pierwszym, 30 trzydziestoparominutowym filmie miałem dość, miałem dość wszystkiego i do no, słowo się rzekło, to mówię obejrzę sobie ten drugi. I tutaj powiem Wam już na starcie, że pozytywne zaskoczenie, aczkolwiek poprzeczka leżała w piwnicy. W pierwszym filmie mieliśmy imprezę w magazynach. E, trzy pary, sześć osób zabójca w stroju świętego Mikołaja który przez 30 minut wyżynał kolejne osoby nawet ich nie szukał bo same do niego przychodziły a potem na końcu duży twist gdzie okazało się że chłopak głównej bohaterki jest tak naprawdę bratem świętego Mikołaja który zabija i tak naprawdę oni razem zabijają ale ten święty Mikołaj coś mu się pomieszało i zabił swojego brata a później główna bohaterka zabiła Mikołaja Koniec filmu. Nudy straszne i w ogóle yy, masakrycznie źle zrobione. No i mamy tutaj scenę otwierającą, tę drugą część. Jedynka miała scenę w magazynie, gdzie jakiś Azjata piłował kłódkę, usłyszał hałas, krzyczał, dzisiaj to mój dzień, ja zaklepuję. No i gdy udało mu się otworzyć, to Mikołaj wepchnął go do środka, zatrzasnął drzwi, tylko słyszeliśmy, jak tą piłką, którą on ciął kłódkę, no rozprawia się z yy, Azjatą. Tutaj scena otwierająca jest inna i zwiastuje film głupi i inaczej, ale tak pociesznie i najprawdopodobniej dużo bardziej przyjemnie. Bo widzimy gościa, który wrzuca choinkę do śmietnika, wpycha ją tam i krzyczy do siebie, że nie będzie żadnych świąt, żadnych choinek, żadnych prezentów, ciasteczek czy mleka. No i tutaj pojawia się święty Mikołaj, i zaczyna się z nim szarpać i krzyczy, że każde dziecko zasługuje na święta. No i popycha go i nabija go na tę wystającą ze śmietnika choinkę, która przebija, wbija mu się w plecy, wychodzi brzuchem, on go dociska jeszcze bardziej tak do samego śmietnika i nasz facet jest przebity na wylot choinką. Ona, wiecie, wychodzi mu z brzucha, on jest taki przybity, nie? E, Mikołaj zaczyna stroić to drzewko, wija go lampkami, zapala te lampki, odchodzi i wchodzi do tego magazynu z pierwszej części, tym razem trzymając dwa topory. Czyli to nie jest tylko takie zagranie na plakacie, że druga część to mamy dwa topory. On tutaj przez cały film biega z tymi dwoma toporami, chociaż ma też jeden magazyn swój, gdzie ma różne bronie, trzyma tam też szkielet swojego, no to spoiler, to za chwilę powiem kogo, szkielet Mikołaja z pierwszej części, różne bronie tam sobie wybiera, ale jednak te dwa topory to jest jest taka jego wizytówka, z którą biega najczęściej. Mamy planszę z tytułem, świąteczną na maksa, nie? normalnie roztwór przesycony. Trochę taka jak Halloween. Widzimy kominek, tylko że kominek ustrojony gdzie tylko się da, jak tylko się da. I w tym, w tym ko kominku stoi mała choinka, która płonie. No i film zaczyna się reportażem w telewizji, reportażem właśnie z tych magazynów o masakrze, która rozegrała się tam przed rokiem. Dowiadujemy się, że ciał dwóch morderców, Davida i jego brata Nika, Nikolasa, Mikołaja, nadal nie odnaleziono, no a jedyna ocalała jest jednocześnie główną podejrzaną, ale brak dowodu, żeby ją skazać, czy w ogóle postawić w stan oskarżenia. Ta kobieta ogląda to we Wiadomościach, to jest zresztą ta sama aktorka, co w pierwszej części. Jej chłopak też tutaj się pojawia, ale raczej jak Billy Loomis w Nowych Krzykach, jako taki duch, który zagrwawiony duch, który e, ją troszeczkę tak straszy, takie takie wizje ma co jakiś czas. Mikołaja gra kto inny, no, no bo to jest inny Mikołaj, no tamten zginął, nie? To, to Tutaj gra facet, który ma na koncie w sumie sporo ról morderców. Między innymi również grał Mikołaja w Anton Którą omawiałem jakiś czas temu, kilka lat temu. No i tak, w filmie Mija rok dziewczyna ma traumę, jest zamknięta w domu. Cały czas widzi tego swojego martwego chłopaka, jej terapeutka, coś mi pika, zmywareczka. Jej terapeutka namawia ją, by zaczęła znów umawiać się na randki Mówi, że to będzie fajny sposób Poproś kogoś, umów się z kimś i zobaczysz, że no to, że raz trafiła źle, to nie znaczy, że wszyscy są źli, nie? No nasza dziewczyna decyduje się, poznaje chłopaka I dość szybko okazuje się, że on ma w domu album z tymi dwoma mordercami Braćmi, ponieważ on jest ich środkowym bratem był młodszy brat, był starszy brat, a teraz na scenę wchodzi środkowy brat dwóch morderców, który przyszykował zemstę. Ogłusza, czy tam usypia te dziewczyny, zabierają do tego samego magazynu, gdzie już czeka Mikołaj z pierwszej sceny, którym okazuje się wujek Chris, jak Chris Kringle. Tak jak mieliśmy świętego Mikołaja, Nika, Nikolasa w poprzedniej części, tak tutaj Mikołajem jest wujek Chris, który miał trzech bratanków, hyzio, Zyzio i Dyzio, którzy zabijali w magazynie. No i to jest mniej więcej połowa filmu. Ten film też jest krótki, nie? On ma 34 minuty, więc tak naprawdę no dużo rzeczy w tej pierwszej połowie, ale to jest dobrze, bo nie ma tutaj takiego męczenia buły nudną, improwizowaną imprezą, jak w pierwszej części. Ten początek, ta cała pierwsza połowa jest fabularnie lepiej rozbudowana niż jedynka, a ta druga połowa no wydaje się na tym etapie, że to już będzie konfrontacja między mordercami a Final Girl. Tylko tutaj do, na tym etapie nie, nie było nikogo innego, więc Final Girl jest Only Girl. Ale żeby nie było nudno, no to na te ostatnie 15-20 minut, e, jak Chris idzie po kanister, żeby podpalić już tę dziewczynę benzyną, no to pojawia się w magazynach inna dziewczyna, która zabija tego środkowego brata morderców i uwalnia główną bohaterkę. Potem pojawia się jej chłopak, no i ta drużyna się powiększa. Taki odwrócony slasher nam się przez chwilę robi. No ale potem oczywiście mamy e, śmierci i ostateczną konfrontację, bo oni są stopniowo zabijani, więc wszystko w wraca do normy. Jak tutaj jest pod kątem świąt i zimy? Tej zimy nie ma wiele, ale chyba jakiś tam śnieg się pojawiał, chociaż teraz sobie nie dam głowy e, uciąć. E, świątecznych elementów jest więcej chyba niż w pierwszej części. E, no nie ma tego jakoś szalenie dużo, ale jest wystarczająco. No i umówmy się, ja nie spodziewałem się tydzień temu, że to powiem, ale jak na film z tego worka, jak na film, który jest sequelem tak nędznego filmu, to jest tutaj całkiem okej. Okay. W porównaniu z jedynką jest naprawdę o wiele lepiej. Ten film nadal jest tani, nadal jest tandetny, jest głupi, chociaż mam wrażenie, że tak bardziej świadomie głupi, ale nie nudzi i to już jest jego duży plus, bo wiecie, przy 34 minutach odejmij napisy końcowe, to... Nuda to jest najgorsze, co można zrobić przy tak krótkim filmie, a tu jej nie ma. Ten czas mija szybko, ogląda się spoko, ja jestem całkiem zadowolony. Mm, tylko, że no, no muszę to powiedzieć, no oczywiście nie polecam. Nie? <laughs> Ocena na IMDB to jest 4,8 na 10 przy 80 oceniających. To jest chyba najwyżej oceniany film z dzisiejszego zestawu. No, podejrzewam, że tutaj ekipa i ich koledzy odpowiadają za większość tych ocen, stąd też tak wywindowana ta ocena. No, ja jestem pozytywnie zaskoczony. Dobrze i przez przypadek wybrałem tutaj dwa filmy o Mikołaju Mordercy, więc żeby to jakoś przeciąć, to teraz może dwa zdania o książce, o książce, która ma tytuł Przeklęty Mikołaj, ale nie jest o Mikołaju Mordercy, więc spoko. Będzie taki przerywnik, szczególnie, że e, no to jest horror dla dzieci. Mówię tutaj o książce Przeklęty Mikołaj z serii Szkoła przy Cmentarzu autorstwa Toma B. Stona. Ja wam powiem, że ja gdy dorosłem to polubiłem te książki dla młodzieży, które w latach 90. Były, walały się na straganach i raczej nie darzyłem ich wtedy sympatią. Ja pamiętam te stosy ulicy strachu, które u nas były wydawane jak brawo fotostory. No, gardziłem tym troszeczkę wtedy, bo ja wtedy już czytałem poważną literaturę, poważne horrory. Grahama Mastertona czy Gaia N. Smitha. Więc no, nie pochylałem się nad tym. Moja siostra po latach kupiła gdzieś tam cały stos tych książek. On się walał po domu i ja tam kilka razy się pochyliłem nad nimi i było różnie, a dwa lata temu, czy nawet więcej, za 3-4 lata temu, jak Netflix puszczał te pierwsze trzy ulice strachu, to ja sobie wybrałem takie e, letnie z tytułu, obozowe, wakacyjne książki z różnych serii, przywiozłem je wtedy do, do siebie, do domu i mówię, będę czytał. E, no nie przeczytałem ich wtedy i przeleżały kilka lat i w tym roku w wakacje, gdy trochę nie mieliśmy już co czytać z dzieciakami, to ja wygrzebałem te książki i mówię, a sprawdzimy. Tam miałem cały przegląd, nie? bo miałem ulicę strachu, miałem gęsią skórkę, to było double feature w gęsiej skórce, miałem krąg ciemności, taką serię, no i właśnie szkoła przy cmentarzu. I zaczęliśmy wtedy od szkoły przy cmentarzu, ale to nie był przeklęty Mikołaj, tylko obóz Dracula, ja pamiętam, że jako tam 16 czy 17-latek ja czytałem tę książkę, ale raczej nie doczytałem jej do końca, bo ona ma tak absurdalny finał, że nie sądzę, abym go zapomniał, musiałem go po prostu nie przeczytać wtedy i powiem wam, że z dzieciakami teraz latem to się bardzo fajnie czytało, więc ja zacząłem e, googlać, nie? zacząłem szukać ile tej szkoły przy cmentarzu u nas wydano, bo akurat z tej serii miałem tylko tę jedną książkę i znalazłem chyba dwie świąteczne. No jedną sobie w tym roku przeczytaliśmy, drugą może za rok, bo raczej na przyszły podcast za tydzień już nie planuję szkoły przy cmentarzu, tylko mam nadzieję zamknąć ulicę strachu, trylogię Cicha Noc. No i tak sobie wtedy pomyślałem, w grudniu z dzieciakami sobie wieczorem poczytamy te książeczki. E, Przeklęty Mikołaj to jest 15 ton cyklu e, Szkoła przy Cmentarzu, to jest oczywiście samodzielna książka, cieniutka, 124 strony, ale to jest naprawdę duży druk, e, sporo rozdziałów. Więc tak jakby samemu usiąść e, jako dorosły człowiek i to czytać, to to jest książka na raz. E, nam to zajęło chyba trzy wieczory, może cztery, ale chyba trzy. Takie wiecie, czytanie do snu, nie? To jest książka wydana 22 grudnia dwa, e, fuh, 1997 roku. E, jest chyba słabsza niż ten obóz Dracula, bo to jest tak naprawdę taka młodzieżowa wariacja na temat opowieści wigilijnej. Czyli mamy ostatni tam tydzień chyba szkoły, przed samymi świętami, uczniowie czytają w szkole na lekcji opowieść wigilijną, a równolegle umawiają się na Mikołajki, które będą obchodzić w szkole, losują sobie prezenty, nie wszyscy są chętni, no i właśnie główny bohater Christopher nie chce brać w tym udziału, on nie lubi świąt i to jest powtarzane w tej książce jakieś 70 razy, w różnych dyskusjach, w różnych dialogach, Dlaczego ty nie lubisz świąt, i tak dalej, i tak dalej. Plus, Christopher jest takim dzieciakiem, który bardzo liczy pieniądze. I między innymi dlatego nie lubi świąt, bo zostały skomercjalizowane. Uważa, że to jest bezsensowne marnotrawstwo pieniędzy. I to też jest wałkowane w tej książce wielokrotnie. No ale tam, chyba w trzecim rozdziale, Christopher słyszy głos ducha ze swojej szafki szkolnej. Widzi czerwono. Zielony dym, ten czerwono-zielony dym będzie się tu pojawiał wielokrotnie, wiecie kolory świąteczne, no i coś zaczyna go nękać. Gdy idą kupić choinkę to znów jest zaatakowany przez ten dym, pojawiają się zjawy niosące trumny, atakuje go choinka. I tego typu różne rzeczy mu się przytrafiają, aż pewnego dnia dostaje list z dwoma wyrazami o północy. No i o północy odwiedza go ten stwór, który przenosi go w czasie i przestrzeni. No i mamy właśnie ten odpowiednik opowieści wigilijnej, czyli duch przyszłych świąt, duch teraźniejszych świąt i przeszłych w odwrotnej kolejności. No i oczywiście nasz Christopher zmienia się i zaczyna się cieszyć świętami i być fajnym kumplem. I taka to książka, nie? Eee, czy to horror? No dla dzieciaków, dla docelowego odbiorcy, trochę tak, bo mamy tutaj trochę tych stwór, zjaw i takich tam, powiedzmy, straszniejszych elementów. Czy to jest fajna książka? Średnio, szczerze. Bo taki obóz Dracula to miał zakończenie takie, którego się w życiu nie spodziewałem, chociaż wydawało się, że idziemy po checkpointach przewidywalnych, ale zakończenie to było po prostu: Wow! Tak, tutaj, no, no to, tak jest to. No. No taka bardzo przewidywalna, jak po sznurku idziemy, prościutka historyjka, e, bardzo często wałkowane ten, ten, te, te kilka wątków, ale pisana takim językiem, że e, takim e, średnim, mniejszym dzieciakom można to bez problemu czytać, bo na przykład Ulicę Strachu próbowałem czytać dzieciakom i średnio weszły. E, no, Także to tyle, jeśli chodzi o przerywnik książkowy. Natomiast my wracamy do filmów i teraz będę miał dla Was Santa isn't Real z 2023 roku. Tell everyone, Santa is real. Santa Claus is trying to kill us. As if a fat man in a silly red hat could decide whether we live or... Santa isn't real z 2023 roku. To jest film znów na szczęście dosyć krótki, nie tak krótki jak ten pierwszy. Godzina 16. Ale wchodzi całkiem nieźle, bo jest bardzo, bardzo świąteczny i całkiem nieźle zimowy scena otwarcia na samym początku no powiem wam, że mnie Miaga zaskoczyła bo mamy dziewczynę siedzącą w e, takim pustym swoim pokoju w domu, wystrojone wszystko świątecznie i to tak ładnie wystrojone świątecznie, także no, mówię jest okej, okay. tylko że no, do tej pory aktorstwa za bardzo tutaj nie widziałem więc się dlatego zaskoczyłem między innymi że to jest kurde, zapowiada się całkiem dobry film, no i Zaskoczyło mnie pojawienie się Mikołaja, bo ono jest naprawdę dobrze slasherowo zrobione, bo ta dziewczyna siedzi na jakiejś kanapie, pije sobie coś tam i za nią w tle widzimy kominek. I nagle zsuwają się nogi. Zsuwają się tak jak winda. Tak jakby to ktoś manekina tam wkładał, ale to robi takie creepy wrażenie. Także tak, wiecie, to, to jest mały kominek. On nawet do kolan tam nie jest. On się tam zsuwa. Nie wiadomo jak on się tam będzie miał schylić, wyjść i tak dalej. Ale ja wam powiem, że ja się cholera nawet troszeczkę przestraszyłem, jak to zobaczyłem. No i potem mamy właśnie... Mm, e konfrontację dziewczyny z Mikołajem. On jej podcina żyły na ręku, przynajmniej próbuje to zrobić, bo chyba nie do końca udolnie, bo, bo ona jednak przeżyła. No i tutaj już widać, że to jest trochę taka amatorka, ale i tak zapowiada się, że jak na standardy tej serii, to będzie perełka, bo... Tak jak mówię, ładnie świątecznie, jeszcze na tym etapie nie zimowo, to, to, to będzie później dodatkowy plus. Mikołaj wygląda bardzo fajnie, ja go dałem na graficzki otwierające w poście i w e, tym i na YouTubie. Chociaż plakat ten film ma koszmarny, niby ten sam Mikołaj, a wygląda to o Jezus Maria. No ale dobra, wracamy do fabuły. Przeskakujemy o rok później, znów są święta i w szpitalu główna bohaterka budzi się ze śpiączki. No i wszyscy podejrzewają, że ona miała próbę samobójczą. Ona twierdzi, że nie, ale trochę jej głupio mówić, co się wydarzyło, co potem będzie za, za, za chwilę będzie kuriozalne, będzie mieli absurdalną scenę, ale to za sekundę, no bo w jej... Życiu, do jej życia wracają jej przyjaciele, pojawiają się w szpitalu, jej chłopak, jej koleżanka. Od razu widać, że mają romans, że ten rok miał wpływ na ich relacje. Od razu widać, że wszyscy w koło wiedzą, że oni mają romans, że są już parą. No, ale nasza dziewczyna oczywiście zauważa to jako ostatnia. Ona nie chce być już w tym szpitalu, mówi, że nie możecie mnie trzymać tu siłą, wypisuje się no i tak jak ona sobie siedzi w domu to jej chłopak mówi, że no tam oni zaplanowali już wyjazd do chatki wszyscy i trudno, spędzimy osobno te święta ale ta mówi, nie, nie, nie, ja chcę jechać z wami, nie, wiecie obudziła się proku ze śpiączki, wyszła dobrowolnie ze szpitala, jedzie do chatki w lesie gdzieś tam na zadupiu zresztą jest taka śnieżyca, że szybko dowiadujemy się, że drogi zostały odcięte więc oni są tam uwięzieni i ten śnieg wygląda fajnie. E, w ogóle czołówka, jaka tutaj jest, czołówka jest mega świąteczna, taka miasteczko, nie? I widzimy ulice ludzi spacerujących, sklepy, no jakbyśmy oglądali jakąś komedię e, świąteczną, dobrze zrobioną i, i tak powoli zapada zmroki. Tam końcówka te, tej czołówki, tych napisów jest już Podwieczór, i to mi się bardzo podoba, bo ta chatka też jest pokazana rankiem. To nie jest tylko taki nocny, ciemny slasher, a bardzo często tak właśnie wyglądają te świąteczne horory. Tylko widzimy też poranki, jak oni siedzą w tych jakichś tam strojach, piżamkach świątecznych. Widzimy, że za oknem jest ten śnieg, że to nie jest rozsypywany proszek, tylko go widać. On się topi, on wydaje dźwięki, on skrzypi, on trzeszczy. Nie? Mamy jakieś sople mamy, no fajnie, fajnie, ja lubię coś takiego, lubię te poranne klimaty w filmach, no i dobra, dobra, bo trochę odpłynąłem gdy dojeżdżamy do tego domku no to właśnie wtedy jest ta rozmowa, co się stało rok temu bo ona mówi, że nie popełniła samobójstwa ale nie może im powiedzieć, co się wydarzyło, bo nikt jej nie uwierzy no oni mówią, jesteśmy twoimi przyjaciółmi uwierzymy ci I, i dziewczyna mówi, że zaatakował ją święty Mikołaj, nie napastnik w masce tylko święty Mikołaj no oni na początku, zamiast od razu to sprowadzić na ziemię, to kontynuują tę rozmowę, nie? Ale przecież Święty Mikołaj nie istnieje, no stąd ten tytuł filmu. E, a ono tam dalej brnie w to, nie? I to tu już się robi absurd, nie? Że nie, nie, nie, ja sobie zrobiłam research, nie wiem kiedy, jak dopiero co ze śpiączki wyszła. Różne tam wierzenia i różne tradycje, jak to wygląda w różnych miejscach i tam i krampus się pojawia, i, i szatan i inne takie... No w pewnym momencie, bo, bo, bo, bo ta rozmowa jest w sumie dość uroczo spuentowana, gdy jedna dziewczyna, ta kochanka zresztą jej chłopaka, wykłada jej ten jej punkt widzenia i rozumowania. Ogólnie no, zaczyna się robić dziwnie, no bo ta dziewczyna odkrywa oczywiście bardzo szybko ten romans, ale komiczne jest to, że tutaj wszyscy wszystko olewają, przechodząc do porządku dziennego. Główna bohaterka przyłapuje swojego chłopaka z koleżanką na seksie, jest konfrontacja chwilowa, jest niezręcznie, ale ona idzie sobie popłakać, wraca, a oni grają w świąteczne kalambury wszyscy tam we troje, nie? Zaczynają zabawę w Secret Santa jakaś laska dostała wielkiego sztucznego penisa, potem jest z kolei na główną bohaterkę, ona znajduje w pudełku kuchenny wielki nóż. I chociaż przed chwilą opowiadała im, że rok temu została zaatakowana właśnie takim nożem przez świętego Mikołaja, to oni tylko mówią, no głupi żart, głupi żart, kto to dał? Ja nie dałem, ja nie dałam, ani ja, ja też nie dałam i na tym temat się kończy, nie? Już po rozmowie, nie? Przechodzą do porządku Jednego koniec, nie? nic się nie stało. No i nasza główna bohaterka szybko znika z planszy, ale nie wiemy, co się z nią stało. Pojawia się ten sam święty Mikołaj i jest taka gonitwa. Jest, jest, są, różne rzeczy się dzieją i tak naprawdę przez cały film nie do końca wiemy, czy to jest slasher o mordercy w masce, czy to jest faktycznie święty Mikołaj morderca. I powiem wam, że finał jest dość satysfakcjonujący. W sensie, no, gdy morderca na samym początku ściąga maskę, to nie jest jakoś e, zaskakujące. Można było to przewidzieć bardzo łatwo, ale nadal jest to całkiem fajnie zrobione. E, już po opadnięciu maski morderca nadal Wygląda dobrze, a z tym jest różnie. I mamy też taką klamrę, puentę do tej sceny z kominkiem, co trochę tak nas pozostawia, że w zasadzie nie wiadomo trochę o co chodzi. Kto zaatakował tę dziewczynę na początku i czy w drugiej części filmu to był cały czas morderca w masce. Ogólnie ja wam powiem, że mi się to podobało. Ja mam świadomość... Tandetnego aktorstwa, naprawdę tandetnego, no tutaj e, no to, to nie są szczyty, ale jest fajnie świątecznie, jest bardzo fajnie zimowo i jest całkiem okej okay film, który mnie nie nudził, obejrzałem go w zasadzie na raz... I to był całkiem spoko seans, jak na standardy tej serii, nie? E, ocena na IMDb jest niższa, to jest 3,1 na 10, 240 oceniających. No to już jest niska ocena, umówmy się. E, ale w, ja jak na standardy tej serii pewnie dałbym ciut więcej. No dobrze, i przechodzimy do ostatniego filmu e, na dzisiaj, a jest to... The last slay ride z 2022 roku. Let them run. Get their blood pumping, but don't let them escape. The Last Slay Ride z 2022 roku, znów najdłuższy film zostawiłem na koniec, godzina 30. trochę się tego obawiałem, bo ja to znów zostawiłem na niedzielę, a nagrywam w niedzielę, więc znów troszeczkę te, te, ten ostatni film tak na wariata, nie mam nic już zapisanego, o tych wcześniejszych miałem chociaż kilka zdań, bo ja go dopiero co skończyłem oglądać i znów mam wolną chatę w niedzielę, więc znów usiadłem do nagrywania, jego ocena na IMDb jest najniższa. To jest 30 na 10 przy 104 oceniających. Eee, jestem w stanie ją zrozumieć, <śmiech> bo to absolutnie nie jest dobry film. To jest już taka amatorska padaka, aczkolwiek i tak oglądało mi się ją lepiej niż eee, wiele wcześniejszych podobnych filmów. Tutaj mamy tak, zaczynamy od gonitwy. Święty Mikołaj goni, taki uliczny święty Mikołaj, goni jakiegoś faceta, dopada go... Kopie go wyciąga rewolwer i grozi mu, że jak mu nie odda 10 tysięcy do następnego tygodnia, to zabije jego babcie. Oczywiście tu są takie tandetne żarty, nie? On mówi zabije ci psa, ale ja nie mam psa, to zabije chomika, nie mam kota, nie, złotą rybkę też nie. Yy, to babcie, na pewno masz łapcie. Tak, mam babcie, no to zabije ci babcie, nie? I ten zresztą żart z babcią i z zabiciem psa e, pojawia się jeszcze kilka razy w tym filmie. No i wtedy mamy miesiąc wcześniej, bo już w tej pierwszej scenie dowiadujemy się, że ten facet zrobił film, wziął na niego pożyczkę od jakiegoś lokalnego bandziora i no jej nie spłacił, bo nie może odzyskać pieniędzy za ten film. No i właśnie gdy skaczemy miesiąc wcześniej, to widzimy od samego początku, od momentu przeczytania scenariusza, castingi, zbieranie ekipy, jak oni montowali ten film. To jest slasher, ten, który oni kręcą, Slay Camp się nazywa i my widzimy, wiecie, zarówno te castingi, jak i potem, jak oni to kręcą, jak i potem premierę na jakimś festiwalu niezależnych filmów. Jest to urocze, bo ci ludzie grają wszyscy w tym filmie bardzo źle i jednocześnie grają ludzi, którzy grają bardzo źle. To, to, to, to na castingu to nawet się można uśmiać kilka razy, bo, bo nawet jest to tam momentami zabawne. No ale potem, jak widzimy ten film, to też jest dramat. Eee, no i właśnie, oni nie zdobyli sukcesy, w sensie na takim niskim poziomie, nie? na jakimś tam festiwalu na auli szkolnej. Gdy mieli imprezę, to pojawili się u nich ludzie w garniturach i to jakiś dystrybutor, największy dystrybutor e, niezależnych horrorów kupił od nich ten film, żeby mieć go w swojej bazie. E, no a potem im nie zapłacił. I ekipa się rozpadła, bo wszyscy myśleli, że ci dwaj twórcy dostali kasę, ale nie dali ich aktorom i całej reszcie. No i oni nie wiedzą co zrobić, bo tu babcia w niebezpieczeństwie, więc postanawiają, że włamią się do domu tego faceta od tej bazy filmów horrorów niezależnych i zażądają zwrotu swoich pieniędzy. A jak się nie uda, to mu ukradną telewizor albo coś tam już podczas tej, tego podpisywania tej umowy było widać, że coś jest nie tak z tymi ludźmi, no i umówmy się, minęło już jakieś 30 minut filmów, a filmu, a nadal nie mamy wampirów, a po plakacie widzimy, że wampiry muszą się pojawić. No i gdy nasza ekipa cała, która się zbierze, również z tym badziorem przebranym za Mikołaja, wbija na tę chatę, to okazuje się, że tam jest cała rodzinka wampirów, jest to akurat Wigilia, oni ucztują i i zaczyna się bieganie i polowanie. Te wampiry są w strojach elfów, takie tanie stroje, wiecie, takie kostiumy na karnawał, jakie można kupić na temu. E, stroje Mikołajów, ktoś tam ma, królowa wampirów, matka tej rodziny jest w takim zdzirowatym stroju świętego Mikołaja z kapturkiem i, i na nim tam biały uszek i na dole taka mm, czerwona, świecąca, obcisła kiecka no i tak, to, to, to, takie mamy pół filmu Nie babcia chodzi tak o, jak, jak ze starego filmu z lat 50 i bierze udział w polowaniu na, na ludzi oni wymyślają jak walczyć z wampirami tam mamy dwójkę bohaterów którzy e, znają się na horrorach i potrafią wrzucać e, scenami z wszelkich filmów możliwych więc e, no, jedna z nich się bardzo cieszy bo mówi całe życie przygotowywałam się na taką noc no a sceny śmierci wampirów, o Jezus Maria, nawet nie wiem jak to zostało zrobione, nie? Po prostu gdy ktoś podchodzi z kołkiem i robi takie dziab-dziab, no to ten wampir się nagle zamienia w taką czarną postać, która tak komputerowo się rozpływa na bok, tak jakby w taką mgiełkę się zamieniała w taki komputerowy, spikselozowany popiół, który odpływa i znika na bok, nie? No, takie coś tutaj mamy. To jest trochę świadomie, bardzo kiczowaty film. On mi przypominał trochę, mm, kilka lat temu omawiałem w pierwszej części, tam nie wiem, jakieś, dwa imiona były, Ktoś i Hogan, Smoke, Christmas. Bardzo, bardzo, bardzo zły film. To jest tak troszeczkę coś podobnego, ale bardziej przystępnego. Także mówię, no te żarty, te, te, te dialogi, to wszystko co tutaj widzimy, widać, że to jest trochę świadomie tandetne, trochę też niestety no, wymuszone, bo lepiej tego zrobić nie potrafią. Te wszystkie dekoracje, to, to, to, to, jest, to, to, to jest dramat, nie? Gdyby to było nudne i na poważnie, to ja bym no, miał ciężką przeprawę przez ten film, ale wiecie, tutaj mamy... Ich pokój, w tym tam, tam, gdzie montują ten film, i rozgrywa się część akcji, to są białe ściany. Na ścianach mamy przyklejone gwiazdki, takie wycięte z kolorowego papieru, po prostu i przyklejone. Jakaś jedna choinka, jakiś jeden łańcuch, taki jak kiedyś się robiło z kolorowego papieru z kółeczek. I to są wszystkie dekoracje, jakie tutaj mamy. Ten pokój castingowy, to wygląda jak z takiej serii pornusów. Biały pokój, sterylny, szara podłoga podłoga, jedna czarna kanapa na środku i plakaty castingowe na ten film, na, napisane ręcznie, prosklejane gdzieś tam na ścianach. To, to tak wygląda, nie? Te wampiry i wampirzyce, no to to jest pożal się Boże, ludzie z plastikowymi zębami. Ogólnie ja rozumiem tę ocenę 3-0 na 10, bo to jest tak słaby film. Zimy tutaj nie ma, nawet na końcu sobie z tego żartuję, jak wychodzi z tego domu. O, że trochę zimno, a on na krótkim rękawku przyszedł. Ech. No nie polecam, nie? żeby było jasne, ale też to nie była męczarnia. Ja tak jak mówię, włączyłem to sobie dzisiaj, gdzieś tam przed południem i w dzień obejrzałem ten film w zasadzie bezproblemowo. No nie są to dobre rzeczy, są to złe rzeczy, ale dało się obejrzeć, nie? a miewałem tutaj podobne produkcje, które no sprawiały bardzo duży problem w dobrnięciu do samego końca. No i to by było w zasadzie na dzisiaj wszystko. Trafił nam się znów taki zestaw przeciętnych filmów. Dawno nie mieliśmy czegoś bardzo dobrego albo czegoś bardzo złego. To są raczej takie... takie przeciętniaki jak na standardy serii, czyli raczej złe filmy dla normalnego odbiorcy, przez które przechodzi się bezboleśnie i tyle. Z tego całego zestawu, no książka to jest dla specyficznych odbiorców, jak macie małe dzieci, to, to jasne. Nie za małe, nie? ale też nie za duże. E, natomiast z tych trzech filmów, pewnie najlepszy był ten środkowy. Santa is in Trill. E, naj... Szybciej i chyba najbardziej pozytywnie wypowiadałem się jednak o tym pierwszym, ale to dlatego, że on miał bardzo złe fundamenty. No ten pierwszy film, który opowiada, omawiałem przed tygodniem był koszmarny i ten mnie po prostu pozytywnie zaskoczył, ale to nie był dobry film. Ten środkowy też nie był jakoś szalenie dobry, ale na pewno najlepszy z tej trójki. Eee, najgorszy... Nie ja wiem, no pewnie ten ostatni, aczkolwiek no nie, nie takie rzeczy się tutaj oglądało. Także t, t, t, takiego czegoś naprawdę złego w tym zestawie nie było. Zobaczymy, jak to będzie za tydzień. Ja zwykle na ten ostatni tydzień biorę sobie rzeczy, które zapowiadają się jako dobre, ale na przykład na graficzkę tego sezonu dałem Babcie Krampus, której jeszcze cały czas nie omówiłem, więc wypadałoby wziąć ją za tydzień. <grywanie> Babcie wezmę i się z nią rozliczyć, nie? Także no nie podejrzewam, żeby to był dobry film, więc przynajmniej jeden zły mnie czeka. A pozostałe to zobaczymy, bo to się może jeszcze przetasuje, niby zaplanowałem na ten ostatni odcinek 4, ale kto wie co to się jeszcze wydarzy, szczególnie, że jeden z nich to jest chyba antologia, więc ten podcast mógłby być dosyć długi, no tak czy siak. Jesteśmy na ostatniej prostej do świąt, także życzę wam, moi drodzy, spokojnej tej ostatniej prostej, jak najmniej kłótni w domu, jak najmniej chaosu i krzyku, a no, może gdzieś tam znaleźć odrobinę odpoczynku już i radości na tej ostatniej drodze do Wigilii i do świąt. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Deck the halls with thousand and holly. Ba la la la la. Ba la la. -la. -la, -la. Tis the and to be fucking jolly. Ba la la la -la. Ba -la, -la. Ba la. La. Tried to kill me, but I don't die, bitch. Ba la la la la. Ba la. -la, -la. All oh, the ancient, you'll find Carol. la la la la la la la la la ba -la, ba la la la la, la, -la, la, -la.